Łukasza, rozdział szesnasty Mówił też i do uczniów swoich Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a ten był oskarżony przed nim, jakoby rozpraszał dobra jego I zawoławszy go, rzekł mu Cóż to słyszę o tobie? Zdaj rachunek z szafarstwa swego, albowiem już nie będziesz mógł być zarządcą I rzekł zarządca do siebie samego Cóż uczynię, gdy pan mój odbiera ode mnie szafarstwo? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby przyjęli mię do domów swoich, gdy będę złożony z szafarstwa. I zawoławszy do siebie każdego z dłużników, pana swego rzekł pierwszemu. Ile jesteś winien panu memu? A on rzekł, sto baryłek oliwy. I rzekł mu, weź zapis swój i siadłszy prędko napisz pięćdziesiąt. Potem drugiemu rzekł, a ty ileś winien? A on mu rzekł, sto korców pszenicy. I rzekł mu, weź zapis swój i napisz osiemdziesiąt. I pochwalił pan zarządcę niesprawiedliwego, że roztropnie uczynił, bo synowie tego świata roztropniejsi są od synów światłości w rodzaju swoim. I ja wam powiadam, czyńcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy umrzecie przyjęli was do wiecznych przybytków. Kto jest wierny w małej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w małej niesprawiedliwy jest i w wielkiej niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż prawdziwą wam powierzy? A jeśli w cudzej sprawie nie byliście wierni, któż wam poruczy rzecz własną? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie miał w nienawiści, a drugiego będzie miłował, Albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. A słuchali tego wszystkiego i faryzeusze, którzy byli chciwi i naśmiewali się z niego. I rzekł im, wy to jesteście, którzy sami siebie usprawiedliwiacie przed ludźmi, ale Bóg zna serca wasze, bo co jest u ludzi wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem. Do czasów Jana był zakon i prorocy. Od tego czasu Królestwo Boże jest opowiadane i każdy się do Niego gwałtem wdziera. I łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć niż przepaść jednej kresce z zakonu. Każdy, kto opuszcza żonę swoją i inną pojmuje, cudzołoży, a kto opuszczoną przez męża poślubia, cudzołoży. A był pewien człowiek bogaty, który ubierał się w szkarłat i bisior i codzień świetnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u wrót jego owrzodziały i pragnął nasycić się odpadkami, które spadały ze stołu bogacza, a psy przechodziły i lizały wrzody jego. I stało się, że umarł ów żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł też i bogacz i został pogrzebany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na łonie jego. I zawoławszy rzekł, Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził język mój, bo męki cierpię w płomieniu tym. I rzekł Abraham, Synu wspomnij, żeś Ty otrzymał dobro swoje za życia swego, podobnie jak Łazarz zło, a teraz on ma pociechę, a ty męki cierpisz. A oprócz tego wszystkiego między nami i wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd przejść do was, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. A on rzekł, proszę cię, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego, albowiem mam pięciu braci, niechaj złoży świadectwo, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham, Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A on rzekł, Nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I rzekł mu, Jeżeli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby też kto z martwych wstał, nie uwierzą.